Całe auto ubłocone, ale całe nie więc runda przepiękna. Nie pamiętam takiego finału z ubiegłego pucharu Mistrzostw Polski i z tego roku, żeby aż, było, aż były tak ciężkie warunki. Idealnie mi podpasowały, jak widać. Stałem na starcie się martwiłem, widząc te bm fruwające bokami. Zastanawiałem się, jak to będzie, żeby nie przestrzelić o te 2-3-5 kilometrów do pierwszego zakrętu, żeby ktoś mnie w tył nie uderzył, bo to było kluczowe tutaj przy tych pierwszych dwóch zakrętach. Potem dostając informację, że z tyłu coś się zaczęło dziać, starałem się nadrobić tą przewagę. Dostawałem informacje kolejni zawodnicy w żokerze. Myślałem o tym, żeby zjechać, ale stwierdziłem, skoro Jestem pierwszy, to nie bez przypadku, skoro wygrywałem cały weekend, to nie bez przypadku, więc staram się wypracować na tyle przewagę dużą, aby nawet przy jakimś błędzie, przy ostatnim joker lapie, bo nie wiedziałem co tam się może wydarzyć, więc zostawiłem sobie go na koniec tylko dlatego, że tor już wiedziałem jaka jest nawierzchnia, na co sobie mogę w którym miejscu pozwolić, a jokera zostawiłem na koniec tylko dlatego, że mając przewagę, gdybym zrobił jakiś błąd, to miałem jeszcze szansę na ratunek, gdybym ta przewaga była mniejsza, mogłoby mi to zabrać zwycięstwo, więc zdecydowałem się w ostatniej chwili na Jokera. Opłaciło się za jakąś chyba dużą przewagą. Nie widziałem chłopaków w lusterkach, tylko po nawrocie do, na prostą startową widziałem, że gdzieś tam dojeżdżają do zakrętu po szutrze, więc cieszyłem się niesamowicie. Stąd te moje bączki, jeszcze zaraz dostanę reprymendy od sędziów. Pewnie, że po mecie pozwoliłem sobie na coś takiego, ale szczerze emocje były takie, że nie mogłem sobie tego odmówić przed naszymi tutaj kibicami, którzy dopingowali wszystkich zawodników przez cały weekend.